Czy jesteś za pełną realizacją programu radykalnego uzdrowienia gospodarki, zmierzającego do wyraźnej poprawy warunków życia społeczeństwa? Mimo, że wymaga to okresu dwóch, lat zmian i uczestnictwa w rządzeniu krajem. System próbuje ciebie kontrolować System, że nie da się już schować. Czasem prezentować w zasady, a nie systemu, widoczne wady. Bomasz się, ile zlew już Ile ziomków wypaliło, to systemu dzieło Się przyjęło w naszym kraju tolerować policję Ten stan rzeczy, ziomki skazane na banicję bo wprowadzą, to mi z taką władzą Dobego chłopaczynę za handel ziołem sadzą Konfident się śmieje, a ja się śmieję ostatni Eliminacja, bruzerów, enikasy brać mi System Siebie, czy jesteście gotowi wkroczyć i przyjąć za ty ulicy Więc słuchajcie, bo teraz unika zawodnicy Wykład o systemie Twoje własne problemy w ciemię bitych chłopaczy na reprezentuj podziemie. ziemię Matki systemu, powoli cię nie walają palą w ciąży, ci skóry zabraniają Co to za prawo, co można je obalać? Zioło to zioło, każdy lufę to opala Bocerzy w szerokich, zamiast jakoś działać konfident, się szerzy Wszyscy dają ciała, ale popatrzcie na siebie Jak ty walczysz systemem siedzisz w domu, zamiast iść na to nie pali ten kapoje Takie parafi zasady Jeśli nie chcesz palić, Czeka ciebie dzień zagłady Dzień zakładu, tak czeka ciebie, ziomek? momencie już Bardziej boli niż kolec róż Że nie wyrwiesz się Z jego uścisku, gdy spróbujesz to Dostaniesz po pysku policję I kbóle się wszędzie ponoszą Jak coś nie pasuje to jednostki koszą Bo w grupie pokonać cię nie da rady Stale wytykają cię Lecz nie daj się im ziom Pamiętaj, że nikacze. to twój dom i kasta Mamy siłę przebicia Wskazujemy ci na przyszłość, sens życia Ulica niszczy system, taki jest na cel W każdych moich ziomków jara hel Bo wie, że nie ma w tym nic złego Pierdolić systema jebanego Tak, tak, dwa tysiące Jeden